Słońce majowe coraz mocniej grzeje. Ogrodnicy grabią, przekopują i nawożą grządki. ogródkach warzywnych wkrótce wyrosną. Rzodkiewki, ogórki, buraki, sałata, groch, pietruszka. ogródkach kwiatowych zakwitną. Bzy, tulipany, żonkile, konwalie. Roślinom zagrażają chwasty. Peż i pokrzywy oraz szkodniki. Mszyce i gąsienice. Z przymierzeńcami człowieka są... Jeże, ropuchy, pająki i biedronki. Słońce majowe coraz mocniej grzeje. Ogrodnicy grabią, przekopują i nawożą grządki. W ogródkach warzywnych wkrótce wyrosną rzodkiewki, ogórki, buraki, sałata, groch, pietruszka. W ogródkach kwiatowych zakwitną bzy, tulipany, żonkile, konwalie. Roślinom zagrażają chwasty, perż i pokrzywy oraz szkodniki, mszyce i gąsienice. Przymierzeńcami człowieka są jeże, ropuchy, pająki i biedronki.